opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam w podcaście o piwie za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz Dzisiaj chciałbym troszkę porozmawiać o piwie, ale tak naprawdę niewiele, no i kilka słów powiedzieć na temat piwnego blogday, czyli zjazdu blogerów piwnych, który dzień temu się w Poznaniu odbył. No i prawdę mówiąc, miałem już przygotowaną całą relację z tej imprezy, ale zanim ją opublikowałem, to inni blogerzy już naprawdę sporo napisali na ten temat i wydaje mi się, że nie ma sensu, żebym powtarzał jeszcze raz to samo, dawał znowu te same zdjęcia, także jeżeli jesteście zaciekawieni jak ta impreza wyglądała, no to odsyłam was do innych blogów. Od siebie dodam tylko, że było naprawdę super i jeżeli będziecie czytać i napotkacie się z tym, że atmosfera była naprawdę fajna, to możecie spokojnie dać temu wiarę, bo było naprawdę bardzo miło, sympatycznie i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że to wszystko będzie aż tak fajnie wyglądało. Jak dla mnie największymi atrakcjami, poza poznaniem oczywiście wszystkich blogerów, którzy uczestniczyli w tym zjeździe, no to było, to było wzięcie udziału w degustacji, w ślepej degustacji, w której udało mi się zająć czwarte miejsce, egzekwo. I muszę powiedzieć, że to chyba całkiem niezły wynik. Uczestników było ponad 20, także mogło być lepiej, ale i tak jestem zadowolony oczywiście najlepszy okazał się niepiwny bloger, a właściciel, współwłaściciel pubu Setka no widać, że Setka musi mieć naprawdę niezłą rotację piw, skoro udało mi się odganąć wiele, wiele gatunków, których ja na przykład podczas tych, przed tą degustacją nigdy nie próbowałem i no muszę powiedzieć, że naprawdę poziom był bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o trudność odgadnięcia piw. Jedne były takie oczywiste do odgadnięcia, inne były takie, że nikt ich nie odgadł, na przykład piwo w gatunku mild. No, dla mnie coś bardzo egzotycznego. Myślałem, że to jest jakieś podwędzane piwo i w życiu bym nie przypuszczał, że to może być mild. No ale mniejsza mniejsza z tym. Uważam, że warto było pojechać na tą konferencję, na ten zjazd i jeżeli jacyś blogerzy dostali zaproszenie, a z niego nie skorzystali, no to uważam, że powinni żałować. Było naprawdę super. Część oficjalna odbywała się w klubie Sarp, część nieoficjalna całej imprezy w setce, gdzie mieliśmy swój własny nalewak, a nawet dwa. W jednym było piwo Sweet cow, w drugim był Rowing Jack, także wyśmienite piwa, no i oczywiście pełna samoobsługa, żadnego limitu. No to jest naprawdę coś fajnego, iść sobie ze szklanką ale browaru, czy ze szklanką pinty, czyli z shakerem odpowiednio i nonikiem i sobie nalewać samemu te piwa. Świetna, świetna sprawa i to naprawdę dużo radości, przynajmniej mi sprawiało. Niektórzy eksperymentowali, mieszali ze sobą te piwa, Michałowi Kopikowi nawet udało się nalać e, tak rowing jacka i switka, że, że na dole w szklance było switkał, u góry rowing jack te piwa się nie wymieszały. E, chodził wszystkim się chwalił, fajnie to wyglądało. Ale e, w setce właściciele postanowili sobie zrobić taki mały żarcik i chodzili z kartonem i każdemu wręczali butelkę piwa. Tą butelką piwa okazał się Gniewoż frutowy. I właśnie dzisiaj chciałbym otworzyć tego Gniwasza i zobaczyć, czy on jest rzeczywiście aż tak fatalny, jak podejrzewam, czy, czy może to akurat się okaże jakiś taki przyjemny do wypicia soczek. No zobaczymy, co mi szkodzi spróbować. Jestem trochę zdziwiony, ponieważ podczas tej imprezy wszyscy się umawiali, że o, na następny dzień zrobią wpis na temat Gniewosza, no i do tej pory żaden wpis na żadnym blogu się nie ukazał, więc prawdopodobnie będę pierwszym, który to umieści. Podejrzewam, że inni nawet nie będą próbować tego robić, no ale taki żarcik sobie też dzisiaj zrobię, tak samo jak właściciele setki. No więc co? Piwo wlane do, do butelki, która trochę przypomina bączek, ale Gniewosz ostatnio zmienił butelki i to nie do końca jest bączek. To wygląda trochę jak taka duża butelka na lekarstwa. Nie jest brzydka, ale bączki według mnie są dużo ładniejsze. Ekstrakt 12,1 i tylko 4,2% alkoholu. No tutaj fajnie, piwo nisko odfermentowane. W składzie woda, słody jęczmienny, cukier, chmiel, drożdże, no i aromaty skądś ten smak czy zapach gryfruta musi się brać. No Zresztą zobaczymy, czy on będzie wyczuwalny. Na etykiecie logo browaru czarnków nie ma napisu, gdzie to piwo zostało uważone. Nie chce mi się tego szukać i nie wydaje mi się, żeby to była w tym wypadku jakaś istotna informacja. Zadziwiająca jest naklejka setki, czyli pubu, w którym byliśmy, no i jest to Logo setki i napis setka bez dyskusji. Piwna rewolucja trwa. No wydaje mi się, że tutaj ta naklejka również przekornie została naklejona. No bo co to za piwna rewolucja yy, w przypadku serwowania piwa z sokiem grejpfrutowym? No według mnie żadna. Ale otwórzmy i zobaczmy czy ten gniewosz nada się do wypicia. Ja jakiś niesworny kapsel nie chciał dać się otworzyć, no ale na szczęście się udało i no cóż, przelewam sobie piwo do szklanki. Zapach z butelki jest taki trochę jak orężatka, ale źle nie pachnie. Wybaczcie to chlupanie, ale starałem się wytworzyć jakąkolwiek pianę, no piwo nie chce się zdecydowanie pienić. Piana co prawda bardzo niziutka, w sumie ma postać takiego tylko kożuszka ale no już od jakichś dwóch minut ten kożuszek się utrzymuje tak więc uważam, że wcale nie najgorzej piwo ma złoty kolor, taki odpowiedni dla dwunastki, idealnie klarowne jest piana jest biała, także no Wygląda jak najzwyklejsze piwo. Zapach jest lekko owocowy, słodkawy. No i to, to w zasadzie tyle. Można powiedzieć, że pachnie on jakąś e, cytrusową skórką, być może nawet grejfrutem. W smaku już nie ma mm, żadnych wątpliwości, że, że to grejpfrut został e, dodany tutaj do tego piwa. A może właściwie aromat grejpfrutowy jest gorzko, jest Lekko słodko, jest kwaśnawo, no ale nie jest to zbyt dobre. Czucie metaliczny posmak, co jest ewidentną wadą. Czy da się to wypić? No myślę, że tak, ale ja w tym żadnej radości nie widzę. Ani podchodząc do tego jako do owocowego napoju z alkoholem, ani tym bardziej podchodząc do gniewosza jako do piwa na no, to nie jest ani jedno, ani drugie według mnie no i jeżeli ktoś woli jakiś grejfrutowy alkohol, to niech sobie po prostu zrobi drinka z sokiem grejfrutowym a jeżeli ktoś chce grejfrutowe piwo no to niech na pewno nie sięga po gniewosza. nie wiem, być może są inne lepsze piwa grejfrutowe, nie piłem takich i podejrzewam, że raczej nie będę pić ale być może jest ktoś, kto lubi to, to niech poleci w komentarzu jakiś zamiennik dla tych, co szukają owocowych piw. No cóż tak, w jednym zdaniu można podsumować to piwo. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia z piwem obarczonym wadami, które próbują być zamaskowane sokiem, no i niestety to nie jest dobre maskowanie. Metaliczne piwo, do tego dolany fajny aromat i, i całość stworzy nam takiego potworka, który tak naprawdę w tej szklance się znaleźć nie powinien. Szczerze nie polecam i to w zasadzie tyle. Nie widzę sensu dalej omawiania gniewosza gry frutowego, ponieważ nie ma co tutaj omawiać. Nie widzę również sensu dalej omawiania całej imprezy Piwny Blog ponieważ na innych blogach wszystko zostało już również omówione, więc tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek, oceny żadnej wystawiać nie będę, bo nie ma takiego sensu, piwo jest niedobre i tyle. Króciutko dzisiaj i myślę, że co nic złego, że króciutko, na, na piwnym blog parę osób mi mówiło, że, że te podcasty są zdecydowanie zbyt długie, no ale z drugiej strony też często dostaję odzew, że te podcasty są zbyt krótkie, dlatego no, musimy tutaj jakoś sobie radzić, na przykład raz dawać coś dłuższego, raz coś krótszego. No i dzisiaj będzie akurat coś krótszego. Tak więc do usłyszenia za tydzień. Postaram się, ale nie obiecuję jeszcze jakiś post pisemny zamieścić w ciągu tego tygodnia nadchodzącego. No i mam nadzieję, że to mi wypali.